Dyduktywny podcast sportowy. i wszyscy, przeżyłam z Tobą. nagrywamy? Tak. No. Już mamy ustawione, tak będziesz siedział? Tak, tak będę siedział. Mocno słowa 164. <laughs> odcinek jak długo będziesz siedział? podcastu sportowego. Witamy gościa w podcaście. Witam serdecznie. Gość się przedstawi. Bartek Ignasik. No, dobrze. znany niektórym słuchaczom. Niektórym pewnie z Podkreśleniem skądinąd. Pewnie z naciskiem. Z, ten, z tenisa w Kanal Plus, tu gdzie jest Turbo Kozaka. Albo jak się nazywa ten, ten taki, ten, ta składka, co robicie. Trzecia połowa. O, trzecia połowa. Bardzo fajne. Mamy pytania co, do, co dotyczące Turbo Kozaka, ale mamy też pytania. Tak, nie zaprosiliśmy. E, p, e, tak. tak. Bartka bez kozery. Gdyż albowiem. Przede wszystkim nasłuchaliśmy się masy bzdur przez ostatni tydzień dotyczących Jerzego Janowicza. A nie te... powinniśmy zacząć od pytań do, od słuchaczy? Nie, bo tak to posłuchają odpowiedzi i <laughs> sobie pójdą. <laughs> I, a ponieważ ja się nie czuję na siłach jako te, tenisista-amator, komentować te, te, te bzdury, więc chciałem, chciałem się od razu. Bartka, który nie dość, że na tenisie się zna lepiej, to jeszcze zna pana Jerzego który dla całej Polski został Jerzykiem, nie wiem. No mi się w wątroba w ogóle przewraca, jak to słyszę. No ale to tak samo było z Małyszem, mówiłem Ci. No jakby był Adam Mały, to, to, to, tak to, tak to wszystkich był To jest syndrom taki. No niestety w Polsce przez ostatni tydzień wszyscy zostali... Dziennikarze pytali się, kto jest Jerzy Janowicz, no to po pierwsze. Po drugie wszyscy dziennikarze sportowi zostali ekspertami tenisowymi, to po drugie. No po trzecie, no... Wszyscy go klepią po ramieniu, to jest... Nie, no, tak naprawdę to jest... Można patrzeć w dwóch kategoriach, no po pierwsze y, termin, w którym on osiągnął ten sukces, tak, dla niego najlepszy z możliwych. Ma teraz chłopak dwa miesiące przerwy. Niku, nikt mu nie będzie, no wiadomo, będą wizyty w zakładach pracy i inne takie tak rzeczy. Jest. Aczkolwiek z drugiej no, ale strony, dzięki temu, że będzie miał sponsorów znowu zyskać. Znaczy pamiętajcie nie? jedną rzecz, że to znowu, no to, jest, to jest kwestia tego typu, że zawsze po jakimś sukcesie wyjdzie mama i tata i powie, że jej, jak to się w ogóle wydarzyło, że jego dziecko przez tyle lat nie miało pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, no ja będąc na Igrzech Olimpijskich i do mojej żony podchodziło nie wiem, no. Wszyscy sportowcy z innych y, dyscyplin się pytają. Nie pytało, zazdrościło, ale wy macie super w tym związku. I tu macie... wszyscy słuchacze szukają w internecie. <grym> kim, kim jest żona Bartka? Wiedzą. Ci, którzy się interesują tenisem, to wiedzą. Więc y, prosta sprawa. No, się okazuje, że w polskim związku tenisowym jest najlepiej. No i teraz... Ja rozumiem, że zawsze brakuje pieniędzy, zawsze jest źle. Szczególnie jak jest sukces, tak? to wtedy można takie żale wylać, bo jak nie ma sukcesów, no to tych żali nikt nie słucha, ale w pewnym momencie no, przestaje być to takie no, do zjedzenia i to się staje smutne i przykre. Z drugiej strony dobrze jest to powiedziane, bo faktycznie w tych związkach sportowych dzieje się tragicznie, ale mówię jeszcze raz powtarzam, no, w polskim związku tenisowym jest chyba lepiej nie, jak nie najlepiej we wszystkich związkach sportowych. A propos terminu, powiedz mi, bo termin rzeczywiście idealny, biorąc pod uwagę to, że pierwsza ósemka zaczyna już Masters yy, za, za chwilę. Dzisiaj. Dzisiaj, no właśnie no, to raz. Także też chłopaki tam nie musieli się specjalnie żyłować. Dwa, było widać zmęczenie sezonem po niektórych zawodnikach, którzy brali udział w turnieju w Paryżu. No, a... I to też miało pewnie wpływ jakiś na to, no, jak oni grali. Nie? Oczywiście, nie odejdźmy od razu do, do takiego mówienia, że tak, że wszyscy odpoczywali, że Jerzy Janowicz wygrał przez przypadek, bo tak nie jest. Chłopak zagrał dwa mecze w eliminacjach, pokonał rakiety 20, 19, 15, 5, 14, 9, 3, coś takiego. 5, no to... nie, 5 przegrał. 5, przegrał, tak. No, ale to jest Dawid Ferrer. No, to mówię, mówię. No, to jest jedyny zawodnik, który. Nie patrzy na kalendarz, gdybyśmy mieli grać co tydzień, to on wygrał. No, przypomnijmy, że on za chwilę dzisiaj zaczął, zaczyna Masters, za tydzień ma finał Pucharu Daviesa, więc on y, lubi sobie biegać po tym korcie. No i sz szapoba dla niego. No, z drugiej strony wiadomo, no, jest to ostatni turniej. Tylko pamiętajmy, że Agnieszka też zaczynała. Ona no, zaczynała tych turniejów też wygrywanych pod koniec, Agnieszka Radwańska pod koniec roku. No a potem poszła do przodu i jak mocno to widzimy dzisiaj w rankingu. Ja ostatnio właśnie byłem pytany, kto prędzej wejdzie do 20, dziesiątki, Ula Radwańska czy Jerzy Janowicz. Ja Uli na przykład w ogóle nie widzę w tej pierwszej dziesiątce, bo to jest zupełnie inna siła gry i na poza tym jest y, troszkę bardziej doświadczona od Jerzyka. No i jest tam, gdzie jest. To i tak miała najlepszy rok w tym sezonie, w karierze. A Jerzy Janowicz myślę, że... No, u niego wiadomo, no u niego zależy wszystko od serwisu. Jak serwis yy, funkcjonuje, to jest wszystko fajnie, ładnie. On do tego poprawił grę yy, z głębi kortu No i jeżeli będzie szło tak dalej, to myślę, że jest pierwsza dziesiątka realna i to bardzo szybko. Bo przypomnijmy, że on do no tak. Ledonu nie broni żadnych punktów. No i to jest yy, no najważniejsze. Ja mówię, tylko pamiętajmy jeszcze i drugą rzecz, tak? że on ma teraz dwa miesiące mówię, wizy w zakładach pracy i za chwilę zacznie się Australia Open. I nie daj Boże wylosuje groźnego przeciwnika w pierwszej rundzie, tak? Przez z nim 4-6, 6-3, 4-6, 3-6. I nagle wszyscy się pytają, ale o co chodzi? No i ci dziennikarze... Tak typowo polska jazda, no. Ci, ci dziennikarze, którzy ujawnili się jako eksperci tenisowi przez ostatni tydzień, znowu będą wszystko wiedzieć na ten temat. No wiadomo, no, że to tam był przypadek, że to wszystko... No nie, no mówię, to jest... Tenis to jest najbardziej wymierna gra sportowa, tam no, nie zależy nic od przypadku, no. i naprawdę... no, można, można trafić na słabszy dzień jednego człowieka, który miał zatrucie pokarmowe, albo się Oczywiście. nie Oczywiście, pamiętajmy, że obawiamy się, żebyśmy tu dzisiaj nie siedzieli o tym i rozmawiali, gdyby w, hmm. bodajże we wtorek czy w środę Marej wygrał piłkę meczową, no i byśmy Dokładnie. Mówili, ale super, Jerzyk zagrał, przegrał pierwszego do pięciu, drugiego do czterech, wszyscy są zadowoleni, zobaczymy co będzie dalej, tak? Przypomnijmy, on by nie był rozstawiony A w Australii, nie. nie grałby w Sydney, nie byłby rozstawiony, hmm. byśmy rozmawiali o zupełnie innych rzeczach. no tak? Tak, ale nie słyszałeś poprzedniego podcastu na pewno, ale w poprzednim podcaście udało nam się zbiorowo popełnić po pierwszej rundzie turnieju w Paryżu. Powiedziałem, że jeżeli on utrzyma tą dyspozycję, którą miał przez ostatnich kilka miesięcy tak naprawdę, kiedy zrobił ten spory skok i to taki konsekwentny, bo to nie było tak, że wygrał jeden duży turniej i przesunął się, tylko się przesuwał przez cały, przez cały sezon, powiedziałem, że do połowy przyszłego roku powinien być w pierwszej 30. Yy, tak, tak, No To zgadzam. Zgadzam, to jest troszkę przyspieszył. Troszkę się przyspieszył. Yy, no oczywiście, ja myślę, że to jest... To jest ja, ja też mówiłem zresztą, że będzie w pierwszej bo bodajże tam dwa tygodnie temu w Radiu TOK FM i... też ja nie wiedziałem, że to będzie tak szybko. No. Pamiętajcie, no to był cholernie duży turniej, no, 1000 punktów do wygrania, dostał 600, no, są takie realia, że naprawdę łatwo jest awansować z tej 70 pozycji, czy tam którejś na pozycję, którą on teraz zajmuje. Później się zaczynają skołać, Później się no. skoki. Później no, zaczynają skoki, bo tam są te większe różnice punktowe i no, wielki szlem, prawdę ci powiem, naprawdę ja już bym <trym> mógł, to z chęcią się m, przesunął dwa miesiące do przodu i zobaczył, co Jerzy Janowicz zrobi w Australii, bo to, z, to będzie tak naprawdę wyznacznik, w którym on miejscu się znajduje. Bo ja mówię, przy złym losowaniu może przegrać w pierwszej rundzie i, by, i już widzę, co, już widzę jutro, znaczy jutro, jutro po, tym, po tej przegranej widzę, co się stało z Jerzykiem, jak to, ale przecież było tak super. No nie, no tak to, mówię, się nie zdarza. Mówię, dużo, dużo pozytywnych chwil nam dostarczył, ale złożyło się na to bardzo wiele czynników. Po pierwsze, jeszcze raz, ostatni turniej w sezonie, po drugie, dosyć szczęśliwa szczęśliwa, tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli, szczęśliwa wygrana z Marejem, bo miał piłkę meczową, ale z tego składa się cały sport, no, gdzieś tam, mhm. ten ja też widziałem jakieś komentarze, oczywiście jak to Polacy po tym meczu z Marejem, ale po czym się podniecamy, że wygrał z Marejem, ale może nie z Marejem, tylko że wygrał jeden mecz i od razu robimy do tego, dorabiamy ideologię, ale no, z tego się składa sport no, jak, no. nawet niego nic nie osiągnie, nie osiągnie już w, ty, w, karierze, w karierze no to był, no, powiem, wygrał. że był w finale w Paryżu, wygrał z Andy Marejem Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Trzeba pamiętać, że dla Andy'ego dla Andy Mareja to też jest najlepszy sezon w karierze, on był w finale US Open, wygrał Wygra, no czy, finał, nie wygrał wygrał wygra, wy, wygra wygra, wygra, wygra, Olimpijskie, tak, tak, to tak. oczywiście. No i mówimy, każdy ma ponowie swoje priorytety na, na, na, na nadchodzący rok tenisowy, bądź, bądź ten, który się teraz kończy i. Nie ma co się rzukiwać. no Jeśli chodzi o polski tenis, to był najlepszy rok w no, historii. No tak, i to tam z całym szacunkiem dla pana Wojtka Fibaka i przyjaciółki pana Tomaszewskiego, i pani Jędrzejowskiej, która jest wspomina za każdym razem w wszelkiego rodzaju transmisjach, programach o gotowaniu i takich rzeczach. Trzy szlemy, tak? Trzy finały szlema, i tam no. i naprawdę nie, jeśli ktoś mi jeszcze powie raz, to już wiadomo, no, nie ma co ukrywać, moja żona do tego finału i powie mi, że miks jest nieistotny. No to naprawdę serdecznie pozdrawiam. No, dzisiaj nie ma coś takiego, że miks jest nieistotny. Tak? No Gdyby był mniej istotny, to w miksie, w finale Igrzysk Olimpijskiej, nie był Andy Murray. No, nie oszukujmy się no, w tym trzy, Więc wracając, trzy finały Wielkiego Szlema, w tym duży sukces Agnieszki, do tego teraz sukces Jerzego Janowicza. Polska reprezentacja awansowała do pierwszej grupy światowej. No gorszą, ja, gorszą końcówkę mieli tylko Matkowski z Furstenbergiem. No tak, tak, no to jest niestety oni nie grają równo całego sezonu i teraz praktycznie w maju rozmawiałem z Matką i mówię, no to już teraz nie ma, to się, no nie ma co się wyszukiwać, bo zawsze mieliście lepsze końcówki niż początek, a tutaj no wyszło tak jak wyszło. Dzisiaj miałem okazję widzieć się z Marcinem. Nawet nie na losowania, nie chciał wiedzieć, no widać, że... Trochę podłamanie. Troszkę, tak, no boli ich to bardzo, no jeżeli się tam gra w Mastersie 5 czy sześć razy z rzędu, no to chce grać siódmy, no mało tych punktów do awansu brakowało, ale no naprawdę od Wimledonu, od tej trawy, od Igrzysk wszystko to się posypało i właśnie tak mi się wydaje, Marcin też to dzisiaj potwierdzał, że niestety te przygotowania oni bardzo w tym roku postawili na yy, przygotowania do Igrzysk i, oni tej trawy nie lubią, zresztą wszyscy polscy zawodnicy z Wionkiem Agnieszki tej trawy nie lubią. To jest naprawdę specyficzna wierzchnia. To można by o tym rozmawiać, rozmawiać, pewnie by nam tu dzisiaj yy, dwóch godzin nie starczyło. Tam się wszystko posypało. Oni się przygotowywali, dwie, yy, przez dwa miesiące zagrali cztery mecze, cztery mecze przegrali i od tego czasu. Pum, mhm. kupa. A powiedz mi, bo yy, tak, poprawił, yy, mówię o Jerzy Mianowiczu, mhm. poprawił grę z głębi pola. Wszyscy wiedzą, jaki ma serwis. Yy, bardzo dobrze się ja to tak, wiesz, jak, jak amator, tak. bardzo dobrze biega po korcie, jak na człowieka, który ma dwa metry wzrostu. Najlepiej. No, najlepiej no. Moim zdaniem najlepiej biega ze wszystkich zawodników, którzy mają powyżej dwóch metrów no wzrostu. Ja nie wiem, ile ma tam roanicz, czy ma tam metr dziewięćdziesiąt osiem. Nieistotne. Oni w dwójkę się lepiej poruszają z, z tych wszystkich tenisowych wielkoludów. I pamiętajmy jeszcze, to jest ważne, o tym też jeszcze chciałem powiedzieć, że oni go w ogóle nie znali. To jest kolejna rzecz, dlaczego? Bo... W ciągu jednego dnia nie da się... weźmy przykład na przykład yy, Simona, tak? który by mm -hmm. wygrał w y, półfinale. Ja wiem, że on widział cały turniej w Skotole, to jest y, rozpracowanie y, zawodników y, taktyki na poszczególne mecze naprawdę zajmuje praktycznie nawet y, czasami cały sezon, bo z tymi zawodnikami się spotykasz y, raz tutaj w drugiej rundzie, raz tu w finale czy tam gdzieś y, w mniejszym turnieju w finale, to przy, przychodzi chłop, który... Y, przez, tych dużych, dużych, przez duże nazwiska, patrząc zawodników, jest nieznany w ogóle, no bo zawodnik, który zajmuje 67 miejsce, czy mi, oni nie patrzą, nie wchodzą na yy, stronę ATP i patrzą, kto jest w pierwszej setce, bo mają dużo do roboty, tak? muszą reklamować zegarki i takie inne rzeczy, to zajmuje trochę czasu. I pojawia się chłop znikąd, który ma 2:04, który super serwuje i zawsze to robił. Akurat w tym turnieju rewelacyjnie. Do tego poprawił grę z Grand B Kortu. Nęka i skrótami, do których nawet najlepszy, najlepszy biegający zawodnik w turze, Ferrer, nie jest w stanie dochodzić. Ja oglądałem, słuchajcie, te wszystkie te mecze w anglojęzycznym komentarzu, bo na Polsacie no, ten komentarz jest jaki jest. I to nie ma co się oszukiwać. I bardzo mi się podobało to stwierdzenie. A dokładnie dwa. No, I to były dwa, dwa zdania w z meczu z Marejem. Pierwsze, było komentatora z BBC, który powiedział na koniec transmisji, y, do zobaczenia Jerzy w, w czołowej dziesiątce, mówi, o w najbliższym czasie. Mm -hmm. I drugie y, zdanie dotyczyło tego akurat, wiem, y, ostatni raz tyle skrótów z returnu widziałem w turnieju do lat 12, <laughs> 80, tam w którymś roku, już nie pamiętam dokładnie. No, no i no to dalej. pokazuje że tak mówiąc językiem młodzieżowym Janowicz zabił cały system tego tenisa no. i dlatego ludzie no zobaczyli bardzo... człowieka, który nie grał tak bardzo dawno no. i o no, ile w ogóle był no, kiedyś taki no, styl, no, on, no, no... No, to on, on zrobił coś co wydaje się być najbardziej logiczny i oczywiste. znaczy wyrzucić serwisem z kortu, a, a potem zagrać skrót no po prostu no, no to jest, no tak, no to wiadomo, to jest taktyka dramatyczna znaczy, <mów> i to brzmi bardzo dobrze. No, możemy no za chwilę wejść, mówię. położyć no tak. telefon tutaj, klucze i pójść tak zrobić i, i okazuje się, że do końca nie wychodzi. Bardzo... No, Chodzi <mów> mi o wykonanie. Pamiętajcie, tak, jeśli już tak wchodzimy w takie sprawy mocno techniczne, to bardzo prawił drugi serwis, ponieważ on zawsze miał lufę z tego pierwszego, leciało to 220-230 i było fajnie, wpadało, rewelacja, był punkt, nie wpadało. I tu był problem. A teraz ten drugi serwis jest w okolicach 200. Jest to super wyrzucający kick, gdzie naprawdę ci ludzie mają problemy z returnem. A I cała gra Jerzego widzę, będzie się opierała w przyszłym roku na serwisie, yy, forhandzie i tych skrótach. Jeśli, to, jeśli utrzyma taki poziom, no to słuchajcie, przy rozstawieniu w szlemie i dostaniu hipotetycznie takiego Endego Mareja, który będzie pamiętał tą porażkę. Możemy być naprawdę mm. zadowoleni. Aczkolwiek, mówię, może przegrać w pierwszej rundzie i jestem ciekawy, co no wtedy właśnie, bo to jest polska praca. To jest, wiesz, to jest rzecz, którą, o którą ja się chciałem zapytać, bo tak, zastanawia mnie tak. Yy, jego gra przy siatce, jego backhand i to, że rzadko gra odwróconym forehandem przy takim forehandzie, jaki ma. Yy, jak tutaj ja... Mm, powiem, Pytanie do ciebie, jako do specjalistki okay. od tej powiem tak, jeśli chodzi o ten odwrócony forehand, to on. Yy. W tych wszystkich meczach bardzo często się przestawiał na ten foreground, widać że ten backhand jest jego słabszą stroną, aczkolwiek nie wiem, czy pamiętacie takie zagranie z Tipsarewiczem, gdzie Janowicz tam w ostatniej chwili huknął z tego backhandu tam nie wiem w okolicach 180-190 km na godzinę. Tipsarewicz nie wiedział, co ma powiedzieć, on tylko tam się obrócił w y, jedną sprawę, drugą, y, bił mu brawo raz y, w dłonie, raz y, <grym> w, w rakietę, więc tam też są jeszcze rezerwy i ja na dzisiaj, tylko no widzicie, rozmawiamy po takim turnieju, że no, no wy, powiedzieć teraz y, słabszy punkt Jerzego Janowicza po turnieju w Paryżu. Nie ma takich słabszych punktów. Tak, ja, on, on w finale przegrał... Pytam się Ciebie jako czeka, który go znam. On w finale przegrał tylko i wyłącznie dlatego, on by z tym Freire wygrał, tylko popełnił za dużo niewymuszonych błędów, bo niestety te uderzenia, które z forehand'em wchodziły y, w całym turnieju, teraz zaczę, przestały wchodzić. tam, Ja nie wiem, czy on nie popełnił więcej y, niewymuszonych błędów, niż podczas y, całego turnieju więcej w tym finale. Mhm. Y, no mówię, na dzisiaj nie wiem, backhand jest na pewno lekko do poprawienia, no, z, z serwisem nie dyskutujmy, mhm. y, z forehandem, który wchodzi również, więc no no, ciężko mi jest powiedzieć, no te skróty to jakaś... On w ogóle, ba... on w ogóle grywa wole, yy, przy siadce? Nie, no to oczywiście, że no, ten drugi pokazał, że grywa przy siadce. No wiesz, no, yy... no przy takim serwisie to no, się no, prosi się no, prosi, żeby... No tak, ale pamiętajcie, że nie się, ma nie? teraz takich zawodników, którzy grają przy, cały czas przy przysiadce. No te czasy minęły, bo jest... on No No tak, no, 80, koniec 80-tych 80 lat, <laughs> i początek 90-tych. Nie ma, bo te, te, ten nic się zmienia, no, tak jak cały sport, no. No. Ja myślę, że gdybyśmy no, mieli porównać piłkę nożną, to też postawiony Diego Maradona miał dzisiaj, miałby dzisiaj problemy. No. Teordorczyka mógłby nie zrobić wczorajszego. No mógłby. I, I tak samo... Do siatki się teraz chodzi tak naprawdę z przymusu, no. I, a, i, a kluczem do tego już, jeśli ktoś chce tak grać, to, to pokazało też Łukasz Kubot, jest dobry serwis. Jeżeli ktoś ma taki serwis i na takim poziomie i, i o takiej szybkości jak Jerzy Janowicz, no to czemu do tej siatki nie chodzić? No? To jest zawodnik, który będzie ewiden, ewidentnie skracał wymiany, on nie będzie przedłużał tych no wymian. Właśnie. Wymiany przedłużał będzie Dawid Ferrer. No, Który gra z regularnością szwajcarskiego zegarka, piłkę 3 cm. na no, Oczywiście, może biegać, biegać i no. jeszcze raz biegać. A jeżeli Janowicz będzie chciał skraca skracać te wymiany, jeśli będzie mu się udawało, a widać w Paryżu, że może się udawać, no to zobaczymy. Okej, okay. dobra. Ja mam jeszcze pytanie, wiesz, <grym> o, powiedziałeś o tym, że ty popełnił tyle niewymuszanych błędów. Mhm. Czy, no bo to jest, Wiadomo, że to jest jak sen, tak? bo on nagle zaczął wygrywać i to też musiało działać w pewien sposób na psychikę. On mówi, że tam spałem po 5 godzin. No to, to, to, jest, to jest jakby naturalne i oczywiste. Pytam? To jest naturalne i oczywiste. Pamiętam, więc moja żona miała to samo w Paryżu. Ja też w pewnym momencie powiedziałem, ja, bo byłem tam do finału i powiedziałem, że na jadę do domu. Ja, powiedziałem, że mam jakąś ważną sprawę do załatwienia. Sprawa była y, nieważna, ale była do załatwienia. Pojechałem, bo też chciałem zwrócić taką odpowiedzialność, bo wiem, jak to wygląda takie siedzenie tam, no. I czekanie, no to by nie mówić na finał wielkiego szlema, no to, to już nie są przelewki. I wiem, że to też przeszkadzało, no bo jeżeli człowiek śpi 3 godziny normalnie śpi 8, je coś tam, zresztą znając apetyt Jerzego, to wiem, że potrafi i kolega Janowić wciągnąć, no nie wiem, czy wygrałby z Frystenbergiem, mógł mieć problemy, ale panowie lubią wjeść i nagle to wszystko było na euforii. Ja wiem no, to mówię, to jest naprawdę to jest idealny, bardzo fajny kazus porównujący z moją żoną, bo to też tak, nikt nie stawiał, nikt nie stawiał ale nagle poszło raz, dwa, trzy, cztery, tutaj pokonany faworyt, tutaj coś jeszcze i nagle jesteś w finale, a w finale to wszystko się a, może zdarzyć. A no. właśnie, a ja, bo on psychicznie, nie wiem, psychicznie w tym finale wytrzymał, to absolutnie nie ulega wątpliwości. On po prostu zagrał... No nie jest sól... tak, bo ja, ja, ja, ja miałem wrażenie, że brakło mu cierpliwości w którymś momencie. Nie, nie, nie, nie. nie. On po prostu zagrał słabszy mecz. No, no, pamiętajcie, że on w, w, zagrał dwa mecze eliminacji, potem te wszystkie mecze pierwszej, drugiej, brał, drugie, tak. to, to jest tam, tam trzy godziny grał dużo, ale to jest nieistotne. On po prostu grał naprawdę kapitalny tenis w każdym momencie. No i no nie da się tak grać, pamiętajcie. No, dlatego, nie. jak też mi pisze w komentarzach, że czym my się podniecamy jednym zwycięstwem? no Ale ten sport się z tych pojedynczych no, ale zwycięstw nie, składa. Ale no. to nie, właśnie, wiesz, no, to, gdyby to było pojedyncze zwycięstwo, tak, tak, tak, to, to tylko o... wiesz, tych to, to zwycięstw było no, 5-6 lat. Pamiętajcie jedną tak? rzecz: no, gdyby, gdyby Federer, który jest tam królem tenisa ostatnich lat niekwestionowanym, gdyby on był bezbłędny, no, to by po prostu wygrał wszystkie szlemy, wszystkie turnieje, gdzieś tam zawsze musi noga powinie, z kimś tam przegra i to nie musi być zawodnik z pierwszej dziesiątki czy z pierwszej dwudziestki. No, tak jest ten. No. Przykład nie. Rosola, to jest idealnym przykładem Lukas Rosol z tego tegorocznego Wimbledonu, nie. który wygrał y, z y, y, Nadalem i tutaj wielkie słowa uznania dla Janowicza, bo tam Rosol w następnej rundzie miał koło Schreibera, gdzie wszyscy mówili, nadalem, nie, wygrał z Nadalem, panowie, no to o czym my rozmawiamy, tak. a tu Janowicz wyszedł raz, wyszedł drugi, potwierdził trzecim. Zrobił super wynik w czwartym i przegrał w finale, no, nie miejmy do niego pretensji. Znaczy nie, my absolutnie No, no, nie wiem, ja tutaj, wiem o co wie... chodzi. Nie, nie, uważam, że po prostu ten... miał co przydzielę od Ferrera, no, i tyle w temacie. A powiedz mi, a twoja żona będzie zmieniała partnera do mixta? Będzie, yy, <laughs> będzie. się znaczy, tutaj jest tam, jest... za tymi... zazdrosny jesteś? Ja absolutnie, bo mówię właśnie, żeby grała za najprzystojniejszymi, pozwalam jej wszystko. Ale wracając, będzie, bo to jest tam, Dogadują się bardzo często. No ona gra z tym Meksykaninem Santiago Gonzalesem, potem y, też y, pytał się Santiago przed US Open, czy zagrają razem, ale wcześniej już y, miała takie, taką umowę z Frytą, że jeżeli będzie w pierwszej y, 30, to będzie grała US Open z Frytą i tak faktycznie było. Y, I teraz też pewnie zmieni. No, jest tam paru kandydatów, y, ja mogę Wam powiedzieć w micy, że może być to nawet jeżeli Janowicz, nie jest powiedziane. O, byłoby ciekawe. No z... Pytanie teraz, y, mówię, no Jerzy Janowicz y, nie mając żadnych obciążeń, czekający na mecze eliminacji w Wielkim Szlemie nagle się okazuje, że będzie rozstawiony w singlu, będzie grał no Debla i będzie grał y, być może Miksta, no i tutaj się pojawią kolejne obciążenia, to jest inny, inny, inny, w ogóle inne życie tenisowe. A jak w Deblu będzie, będzie z którąś z naszych dziewczyn wparcie? Nie, na pewno nie, z Alicją Rosowską skończyła y, swoją przygodę tenisową i na pewno już nigdy z nie będzie grała, to mogę powiedzieć. Dziewczyny się lubią, szanują, ale po prostu pewnie Nie wychodzi. No, wyczerpały się pewien, pewien scenariusz. Grała z tą, grała z tą młodą francuską Krystyną Mladenowicz, z którą wygrała turniej w Montrealu, taki sam duży, jak mm. wygrał teraz, jak był w finale Jerzy Janowicz. Wiadomo, jest to Debel, a nie singiel, ale to już Pal 6. I też wiem, że dzisiaj właśnie do stałej informacji z nią nie będzie grała, ponieważ ona wcześniej była też umówiona z taką chorwatką Petrom Martic. No i zobaczymy, z kim będzie grała, no myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch yy, coś się wyklaruje, może to być ta Białorusinka Goworcowa, z którą wygrała Turniej z Strasburgu. Może jakaś Chinka, no. na dzisiaj jeszcze nie wiadomo. Często jeździsz na, z żoną na turnieję? Ty Masz dużo pracy przy. W, znaczy wiecie, ja, mam dużo pracy, ja mam dużo pracy, pracy w kanale. Ja oczywiście <laughs> sprytnie sobie staram to wszystko jakoś poukładać. I stąd też moja wizyta w Australii rok temu, gdzie zrobiłem mały film dokumentalny o zawodnikach grających polskich w Australian Open, stąd też moja wizyta w US Open teraz, gdzie robiłem Radwańska Open o Agnieszce dokument. No i uważam, że to jest takie fajne, no, no mam taki zawód jaki mam, no przychodzę do pracy i czytam to yy, i robię to co kocham. Ona zresztą robi też yy, to co kocham i ją kocham i w ogóle cały ten sport kocham, no i tak idealnie to wszystko zazębia. Że... Turbokozak to był Twój pomysł? Turbo Kozak to był pomysł y, Twaranżeja Twarowskiego, który od razu do mnie zadzwonił, nie wiem czemu... Do, czemu do ciebie, czemu do mnie? Tak, bo to są ten, na komentarzach na Facebooku ten pan Skylab Plus zabawnić. Ale nie, od, nie wiem, od razu Twaro wiedział, że pewnie... Ja chyba wiem czemu. Tak, dokładnie. skontaktował się ze mną, powiedział co i jak. ja on no super pomysł, jedziemy. No. Pamiętajmy, że niektóre, no w, w, na dzisiaj formuły oglądania non stop, bramek i powtórek i skrótów, ta formuła się wyczerpuje. No, to, jest, to, to są banalne słowa, ale jeśli człowiek może od 10 do godziny 24 oglądać w niedzielę wszystkie mecze, no i ma jeszcze do tego obejrzeć program nie najgorszy, tak z ciekawymi rozmowami, ale gdzie znowu ma oglądać skróty i bramki, no to nie, no to już on tego nie chce. On chce zobaczyć ligot od Kuchni, on chce zobaczyć trupu Kozaka, gdzie... No, takich rzeczy nie oszukujmy się, zwykle kibic nie zobaczy. No nie. Dobrze się bawisz przy tym programie, nie? Ja się w ogóle ogólnie dobrze, no, dobrze bawię tak. i nie tylko przy tym programie. I w ogóle no, mówię wam: no, najważniejsze, tak zresztą, zresztą jak wy, no, trzeba po pierwsze kochać sport. Jak się kocha to, co się robi, no to, to wszystko łatwiej przychodzi. Ja się dobrze bawię, bo ja lubię takie właśnie rzeczy, gdzie ci zawodnicy też się dobrze bawią. Wiesz, no widać, nie, to widzę, no, Są też y, takie typy zawodników, że nie chcą, nie potrafią, nie lubią. Y, wiele osób nam odmawiało, co uważam jest totalną bzdurą, bo naprawdę, no, Ci ludzie czekają na tym programie, nie mówię, czy to jest tam w y, wieku 30-40 lat, nawet niech to będą dzieci, tak, po 15-16 lat, czy jeszcze młodsze, ale no, to nieistotne, Na no, ten program jest oglądany, ludzie się bawią naprawdę bardzo fajnie, przy tym ci zawodnicy również, zresztą ostatni przykład y, Kuby Kostasjadów, dzwonią, mówię, no pewnie, stary, no właśnie czekaj, aż do mnie zadzwonisz, no, mówię, no, no jest to taki, chwila takiej, no odejścia od tej takiej szarej codzienności polskiej ligowej, no nie oszukujmy się, no, no, nie jest to piękne dziecko, jest to nasze dziecko i dlatego je kochamy. No. A tu no. jest, mówię coś nowego i niech to trwa jak najdłużej, bo tych ludzi jest jak najwięcej i jestem mówiony, też mogę zdradzić z, w najbliższym czasie z dorocińskim aktorem, który też z miłą chęcią będzie w tym uczestniczył. No mówię, no niech, niech coś się dzieje innego niż tylko skróty, bramki, i ta cała no, liga wasza Nasz, nasz devil tenisowy wypadł bardzo dobrze. W, no, jak mówię jak już, na ten. same pokonane jak mówi wszystko samo na siebie. No. Co, by, co by nie mówić? No akurat mówię, naprawdę można tam. Ja mówię, przyrzekam, że nie ma tam dubli to Aha. naprawdę trzymamy się tego twardo, tej reguły. Wszyscy się tam pytają, a może, a może, a może nie, nie w tym programie i... Miejmy nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. Wiadomo, że w pewnym momencie pewnie to się przeje. Jest to drugi sezon. Myślę, że spokojnie jeszcze ten sezon zrobimy. Zrobimy pewnie trzeci. A potem może coś będziemy zmieniać, bo mówię, no pomysłów tam mamy w redakcji sporo. To, z kim był najzabawniej? Z Nakulmą było śmiesznie, co? Nakulma zabił, rozbił cały system tego, prog tego programu. Zresztą szkoda, bo miał być widzę Plus Ekstra tej ostatniej. Niestety nie było go. Był za niego Aleksander Kwiek. No i wyszło tak, jak to wyszło. No Aleksander Kwiek. Wielkim krasomówcą y, y, nie jest, nie może, może bardziej pap, <pub, śmiech> Może tam jakieś może gogle, tym razem nie, nie lornety lunety, y, na kulma, na kulma, to jest taki numer jeden. Mówię, słuchajcie, z każdym jest zabawnie. Pamiętam, z kim mi się najgorzej bawiłem, bo zawsze najgorzej pamiętam, wspominam Trzemka Kazimierczaka, bo naprawdę już wiedziałem po trzech minutach, że nic tego nie będzie, bo cały czas komentarze typu tam brawo Żuko, brawo Żuko, no to tam do niczego nie, nie, nie prowadziły, a tak to naprawdę jest. każdy chce, każdy się stara, no i Piotra jest ostatni też jeszcze wypad rewelacyjny, no, tak. no ale to też stary Wyga i oby takich więcej. Mamy pytania od tych, oprócz pytania na abudentów. od abonentów, mamy w komentarzach, od, oprócz pytania, na które nie znasz odpowiedzi, pewnie kto zabił Laurę Palmer, bo takie pytanie też do ciebie jest. No, by, by, <śmiech> być może był to Łukasz Teodorczyk, ale nie chcę strzelać. On też do, nie. Dobry jest skubany. No, tak. te ostatnie mecze naprawdę, no, szepoba. Myślę, że... Głupie by było, nie powołania powołania Ciebie by już wyswane, czy nie? Ja nie widziałem nie, nie dostaliśmy jeszcze <gry> nie do dostaliście do jeszcze do... e, e, olejkowskiej. przepraszam, nie, nie, teraz nie, nie. Tera nie, od nie, nie. Od od się, Teraz nie odkudza Zaczęło tak? się A, o, z się to dostaliśmy adresy wszystkich dziennikarzy w Polsce tak. Tak, kreści, Nie, Łukasz Dorczyk też naprawdę Ja bym nie czekał z powołaniem Nie, ja też uważam, jak ktoś mi tam czytam znowu, że Milik nie powinien nigdzie wyjeżdżać, że Dorczyk jest za wcześnie, ale na co my czekamy? No ile ci ludzie ma? jedyny problem Zdaniem z Milikiem w tej chwili to jest taki, że no, zawodnik nie będzie miał czasu, żeby się tam wejść do drużyny, nie, nie przerobi okresu przygotowawczego i nie wiem, Polacy to tak mają, że z marszu rzadko w zimie dobrze wchodzą do nowego zespołu. i to może Ale być ja nie mówię, że on ma problem. wyjeżdżać teraz 1 e, stycznia, tak, e, lecieć e, po sylwestrze, on ma podpisać kontrakt i tak jak Lewandowski zagrać do końca sezonu z Górnikiem, walczyć o europejskie puchary, no, bo Górnik wygląda na... No to już wiadomo, gdzie Lewandowski odejdzie? Nie wiadomo. Nie. Wydaje mi się, że Lewandowski zostanie w do Dortmund. No ja słyszałem znowu wieść od jego agenta, że już podpisał kontrakt nowy. Z nowym klubem. ale, ale nie wiem na ile to jest wiecie, Ale jego agent jest osobą... No wiem. No nie do końca, mówiąc. Nie oszukujmy się. E, było, była, była, była zdementowana ta informacja na oficjalnej stronie. Robert Czarek różne tak, rzeczy tak, mówi, różne rzeczy robi. Myślę, że tam przede wszystkim u Pana Kukarskiego musi wszystko się zgadzać w portfelu, każda y, przegródka musi być odpowiednio wypełniona i on mówi to, co, to, co ma mówić. Nie rozumiem. No, poza tym dobry news jest zawsze news. O, To osoba, ja myślę, że osoba, która jest menadżerem piłkarskim, która jest posłem, która coś tam jeszcze, no to jest dla mnie takie parcie na szkoł przez duże P. Dobrze no, A przy Teraz, o, okazji ma człowieka, na którym przy transferze zarobi... Mówię, no dla niego by było najlepiej, gdyby Lewandowski odszedł o, do United i podpisał za sezon 000. za, Słuchajcie, niespodzianka na rok na rok podpisał kontrakt. No tak, no Następnie tak, po względu. podpisaniu kontraktu na rok z United przyszedł do City. City. I zakończył karierę w Paris Saint Germain. I myślę, że czarek Kucharski też by ja w tym ja zakończył jeszcze karierę. Po, jeszcze po drodze może dzisiaj się Już wiemy, dlaczego. No, że mała szkoła jakaś. Ale oczywiście wiadomo, lat, 39 lat, y, y, gazeta.pl, <śmiech> bo jakiś inny portal, onedw.pl, żebyśmy nie posądzili byli o kryptoreklamę. Y, Robert Lewandowski podpisał kontrakt w Katarze na dwa lata. Już wiemy. Przepraszam, na rok, bo <śmiech> za rok zmieni na inny klub katarski. No, ale jest taki zawodnik i ma takiego agenta, który jest gwiazdą wśród agentów. Rajola, agent się nazywa Zawodnik Zlatan Ibrahimowicz. No, tak, tylko, że mówię, no... To Lewandowski jeszcze nie Tak, nie pompujmy Roberta, że jest Zlatanem, bo nie jest. Aczkolwiek, no też, mówię, to jest podobna taka kariera jak Jerzego Janowicza. Wiadomo, w tenisie to można wszystko szybciej zrobić, bo to wystarczy wygrać, bądź dojść do finału brak. jednego dużego turnieju i od razu jest się na świeczniku. No a w piłce jednak trzeba potwierdzać, Robert to potwierdza i myślę, że jakby Borussia wyszła z grupy Ligi Mistrzów, to droga otwarta do jakiegoś wielkiego klubu. Nie, Wolałbym, żeby on jeszcze został w tej Borusii. Tylko, że będę no się to się wiązało, bo no, Borussia nie chce z nim podpisać kontraktu na, na następny rok, bo to nie o to chodzi. Pewnie tak. znowu było 3-4 lata, no a to już pewnie tam... Znaczy, e... on no, będzie miał ciężki ten, ten sezon, po to, że, dlatego, że musi potwierdzić to, co zrobił w sezonie poprzednim i to zazwyczaj jest sporo Tak, sporo ale sporo trudniejsze, no. Wam, że jakbyśmy zobaczyli w finale Ligi Mistrzów Borussia Dortmund, bym się nie zdziwił, no bo to jest, mówię, to jest taki, to jest coroczny, coroczny, coroczny kazus, gdzie... No niestety, no dwu, to nie jest, to nie jest, Borussia to nie jest. Barcelona, to nie jest Real, gdzie można pogodzić grę i w Lidze, i w Lidze Mistrzów. A tutaj rok temu Bayern słabo, a teraz jest odwrotnie. I mówię wam, że na pewno Borussia wyjdzie z tej grupy, a ja, co będzie dalej, to już wiadomo, no jedna ósma, nie, jedna no, czwarta, tego, to tam no, tak. No tak, no, no wygląda to tak, że Borussia... No nie, zaraz... to już to nie ma znaczenia, czym trafi. No bo jeżeli ona sobie dobrze radzi z Realem, dobrze się radzi z City, no to na kona ma trafić tam? tam to, no, to się okaże, że oni w grupie mieli. No, nie, być, nie, być no. może y, półfinalistów Ligi Mistrzów a jestem przekonany, że tak może być no jest, a jeszcze się pod uwagę że jeżeli wyjdą z Realem, to z tym Realem nie będą się mogli zaraz spotkać, jeżeli też jeden trudny przeciwnik im odpada no a to rzeczywiście jest tak, jak Bartek mówi, że, że Borussia ewidentnie gra dużo lepiej w Lidze Mistrzów niż w Bundeslidze, bo ostatnie mecze w Bundeslidze Borusi no to zęby bolą. No, Także... no tego mówię. Tam ewidentnie zostało postawione wszystko pod kątem Liga Mistrzów i oby tu trwało tak jak najdłużej, bo wiadomo, że Polacy... To taki naród, który się interesuje tylko albo Ligomistrzów, albo Igrzyskami Olimpijskimi. Albo jak albo Janowiczem. Albo, albo janowicz. Tak, jak tak, na Igrzyskach pójdzie źle, no to niestety 90% społeczeństwa mówi, że Radwański się nie chciało. No dlatego się nie chciało, bo oni nie znają Agnieszki radwańskich z turniejów. No niestety w Polsce sport jest na takim poziomie, jakim jest, tak zwany sport dziesięciomedalowy, gdzie ludzie oglądają, 90% społeczeństwa ogląda Igrzyska i to jest koniec... I to też ta te igrzyska nie ogląda do końca. No, no. oczywiście, że tak. Bo ja, patr no. ja patrzę teraz na Kasus Janowicza i na przykład porównuję go z Majewskim, który obronił złoty medal olimpijski i na przykład patrzę na szum w mediach, który się dzieje. Tak, tak. A tam, no, jest tam, a tam zauważcie, jest, po prostu jest jed jedna strona, Majewski złotym medalistą, jedna wizyta w zakładach pracy i koniec. Na tym się, no. na tym się kończy. Jest 180 tysięcy z, z PKO-lu, jest samochód i majeski idzie sobie pchać gdzieś tam na boisko Skry Warszawa. I do windy w na no, fakt, fakt, faktem też jest, że. No, Wiecie, Polacy po prostu lubią cuda. To jest psychologia. Poza tak? tym tak jesteśmy. Poza tym Coś, mówmy się, no. Tak, to, to, to, to, to zgadza się. Tam My, my musimy po prostu yy, być najgorsi w jakiejś dyscyplinie i najlepiej, jak ten najgorszy stanie, wygra. I, ja na przykład mówię, no, Jak będzie Jerzyk potwierdzał to swoją dominację, to będzie. O, to jest właśnie idealny przykład, bo to jest dobre, dobrze, o czym, o czym mówimy, że gdyby taka Agnieszka Radwańska. Yy, Teraz nie jest taki szum, jak był kiedyś, bo Polacy lubią właśnie taką osobę, która wchodzi z niego, znikąd wchodzi i, i jak będzie jak będziecie utrzymał w tej dziesiątce, to gwarantuję Wam, że... Będzie ciszej. O, nie, nie, właśnie, nie, nie. Bo on aha, to aha. tak jak z Małyszem. Z Małyszem tak, to trwało tak, do końca. Będzie historia. histeria. Tak, to by, bo, tak, tak. Bo z Małyszem to trwało do końca, bo on Raz tam coś wygrał, potem 5 lat yy, znaczy, skro... skrobał tak. deski i nagle znowu tak. się okazało, że z, z, tych, z tego piekła można wejść do nieba i być super sportowcem, a Polacy takie historie kochają. No. się kubica. No, no kubica. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak. pamiętajcie, że przy tam mały Kubica i tak dalej, ale to są sporty, no. które na świecie yy, uprawia bardzo niewiele osób w porównaniu z tenisem. Nawet w Polsce ludzi grających w tenisa to jest, to idzie w miliony niż w tysięcy. Ile Bartek ludzi w Polsce gra ja w tenisa według szacunków? Pewnie ja ja, ja miliony, powiem nie? szczerze, że myślę, że sporo, no, tylko jak ktoś jest... mi znowu, znowu czytam, że to jest drogi sport, no jaki to jest drogi sport? A ty wiesz, bo W porównaniu ze Stanami, gdzie korty możesz mieć za o, darmo. No to jest druga rzecz, tak, że tutaj idąc faktycznie zimą i chcąc zagrać bo w czas, agrarium, dwie godziny. Dwie godziny. no to no, jak trzeba zapłacić 200 zł, no to jest jakaś horrendalna stawka tak. i, i faktycznie nie wszystkich, nie wszystkich na to stać. Mhm. No, bo każdy niestety punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no, dla, nie, dla niektórych są to rzeczy tanie, dla niektórych są to drogie. Jeśli patrzymy na sport wyczynowy tenisowy, no to nie jest to sprawa aż tak tania, no bo wiadomo, no wszystko się wiąże z wyjazdami, no tutaj nie masz jednego turnieju, nawet hipotetycznie Opoli nagrod 10 tysięcy dolarów w Bełchatowie, by za chwilę przenieść się z tego Bełchatowa do Łodzi tam też zagrać takie taki turniej. no nie no, wiąże się to z nieustającymi podróżami, czy to po Afryce, Egiptach, czy tam innych Portugaliach, czy nawet Amerykach Południowych. No właśnie, także wiesz, no, z, w Hiszpanii, na przykład, w której bywam stosunkowo często, no wyjście na korty ziemne, to jest, raz, że grasz cały rok, tak? No, na, na otwartych kortach. Na otwartych kortach ziemnych, które są. na każdym zamkniętym osiedlu jest Kord, który kosztujecie tyle, co czynsz za mieszkanie. Tak samo mają z basenami, także to jest, a oprócz tego akademie tenisowe w jednym mieście jest i w takiej Barcelonie, pewnie można liczyć co. w No i to, jest to, setkach, to, no i to jest to, że rozmawialiśmy na wstępie, mówię, wszystko się kręci wokół Jerzego Janowicza, ale poprzez słowa matki i Janowicza i ojca, no dochodzimy do wniosku, że po prostu w Polsce w związkach sportowych nie ma pieniędzy, no i to jest, albo sam sobie poradzisz, albo coś sam sobie wywalczysz. Ja sobie, nawet mam wrażenie, że oni nie tyle mieli nawet pretensje do związku, co do miasta bardziej, że miasto w żaden sposób nie wspiera sportowca, o którym wiedziało, że, że jest rokujący, tak? Że on, przynajmniej tak to wynika z tego, co, co, co można było usłyszeć w mediach. Ale jedna odpowiedź bardzo prosta, no, miasto Łódź. No tak. No I i, i tak naprawdę <grymna> trzeba tego bardziej rozwijać. No. <grymna> nie trzeba. No, bo, no, no, tak, wystarczy nie, pójść tak. na Stadion Widzewa. No nie, no bo... No, co, z innymi miastami ja kocham Stadion Widzewa. Trawa, tam, znaczy, ja no. myślę, że z innymi miastami jest na pewno lepiej niż z Łodzią. No wystarczy <grymna> pojechać do Łodzi i zobaczyć, że z innymi miastami jest lepiej. Oczywiście żartując, ale... Nie, no, no, no, Łódź jest bo, miastem upadłym. No tak, ale ja myślę, że nie... też mieli problem w Krakowie. Ale pamiętajcie, no każdy... Mówię, w Polsce jest taka mentalność, że... Jerzego Janowicza dzisiaj... Dobry przykład. tak Jerzy Janowicz, kopa którego nie naprawdę jesteśmy dobrymi kumplami. I bardzo Jerzyka lubię i jest, jest zdecydowanie innym charakterem, niż Agnieszka Radwańska, to ustalmy w ogóle. No, ale no, nie lubię coś takiego, że dzisiaj rano yy, włączam yy, jakiś tam powiedz, z kanału newsowy i widzę, że Jerzego Janowicza przystało tydzień bolał bark. To dlaczego my się o tym dowiadujemy, że Jerzego Janowicza bolał bark, yy, kiedy on wraca po całym tygodniu? Ja nie, nie lubię w ogóle. Ja zawsze też uczę tak swoją żonę, która tam ma kontakt z mediami, nie oszukuje się, bo musi być. Ja wie, nie gadaj bzdur, bo mówię ludzie, właśnie potem jest taki lament, bo no, bolą go bark. No, ale co to znaczy? No, ja, nie, przez tydzień go nie bolo, i nagle go dzisiaj zaczął boleć na lotnisku? Może torbę miał za ciężko. No ale tak, ale tak jest za każdym razem. Z kimś, co odnosi sukces, to w Polsce trzeba zrobić lament, że to, nie wiem, jakby nie można było wyjść powiedzieć dziękuję serdecznie, że Janowi z całej okazałości finalista turnieju w Paryżu. I wiadomo. Każdy wie, że ma problemy z Łodzią. Każdy wie, że ma problemy z pieniędzmi, bo każdy ma tak tenisista z wyjątkiem Agnieszki Radwańskiej. No z ale... wyjątkiem tam Frytki i Matki, którzy podpisali jakiś tam kontrakt. Takie rzeczy. Ale inne zawodniczki nie mają problemu. No mówię, pamiętajcie, Polski Związek Tenisowy, nawet inaczej, tenis w Polsce, jeśli chodzi o dyscyplinę sportową, jest jednym z lepiej finansowo ułożonych tematów w sporcie polskim. Naprawdę. No właśnie. Się... Więc, więc, więc ja... Stworzenie historii mówię naprawdę. Ja wiem, że okej, okay, nie pomaga i to jest dobrze, bo to, widzicie, tu jest taki też problem, bo z jednej strony to trzeba nagłaśniać, a z drugiej strony dla mnie, dla osoby, która w tym wszystkim siedzi i wie o co chodzi, to jest też takie nie do końca y, smaczne. No i tutaj ja jestem taki rozdwojony. Aczkolwiek z drugiej strony uważam, że już teraz nikt nie powie, że on tam nie ma zlecieć do Australii, niech leci i niech jak najszybciej będzie w pierwszej trójce, niech niech będzie zarabiał, niech będzie miał w prize money zapisane na stronie ATP 10 milionów dolarów zarabionych w karierze i. O czym będzie wtedy rozmawiali? No nie będzie tematu i to jest problem. Ale wtedy się znajdzie jakaś znaczy, inna, znaczy... inna młoda tenisiska, która będzie się wychowywała Wiesz, ja, ja, w Gwinowiecku ja... i tam miasto Gminojeckie nie pomogło, ale ona miała... Yy, dziadek miała obraz i sprzedał. Ja dzisiaj ich. też w kanale, w kanale Newsowym Rano usłyszałem, że, że zarobił półtora że zarobił miliona euro yy, Janowicz, także Polacy lubią takie no ta, tematy. Te ta, tematy złoty tak? Złotych, nie, euro. Tak, że, że, no ta. no, tak Mówię że, zarobił, no bo tak, no słuchajcie, no... Znaczy to, to, skupienie na, na, na jego zarobkach, ile on by w tej chwili nie zarobił, no nieważne, no pojechał, pograł, gra, pojechał tam grać. Można powiedzieć, tak, ale no nie, no, można, pisać, ale, nie nawet, można pisać artykułów na dwa tysiące znaków, ile zarobił. Mówię, że Janowicz, bo to też nie o to chodzi. Można no, powiedzieć, że w prasie skar... są mistrzowie tego typu, nie tylko w prasie, ale w mediach. Moje ulubieniem był Michał Pol który swojego czasu jak komentował Ligę Mistrzów, no zaczynał, tak. zaczynał komentarz od tego, od tego ile warto jest, warta jest, warta jest drużyna, mówię, ja zaczynam, i ja mówię, jakiej ja wartości ja mówię, gra. Ludzie lubią pieniądze, szczególnie Polacy. Ja, to nie jest tak, że ja zaczynam komentować mecz tenisowy. Ja myślę, że pieniądze to akurat lubią wszyscy. No, no, no dokładnie, No tego mówię ludzie. E, nie wiem, zwierzęta pewnie też, ale dlatego ja też zaczynam komentować mecz tenisowy od podania jak Price Money, no bo to, to ja nie widzę w tym nic złego. No, zarobił tyle i tyle, ale no, w pewnym ta, po, jednym, tak, tak, po no, jednym zdaniu to... Już... Tak, ale, ale wiesz, jeżeli już mówimy o tych pieniądzach to podawajmy dane realne, czyli tyle, ile on rzeczywiście zarobił, a nie, nie wymyślone gdzieś z kapelusza kwoty, które później, wiesz, ktoś już, to nie, to była telewizja, telewizja, pierwszy program telewizji polskiej w porannym programie informacyjnym, ja no, Ale słyszę, ja no, w no, no, przeglądzie no, no, ale, oczy, Mówimy, jeśli no, mój kolega, serdecznie Roman Kautnyk, zaczyna pisać o tenisie, na no, to... Naprawdę? Tak. To o, to... Muszę Więc to już naprawdę ja też myślę, że dzisiaj wrócę z tej audycji my... i machnę jakiś Zresztuje, artykuł to... o karlingu fińskim. Myślę, że też... Słuchaj, mam, mam przyjaciela, który jest reprezentantem Polski w Karlingu także jakbyś chciał... Co, to, no, to To ma temat. Na chwilę się z tym że... Dokument... że będziesz wiedział wszystko natychmiast na ten bez temat. Pro... Na tego. Bez problemu. To... Świetny sport. Tak, to... Uwaga, pytania od słuchaczy. Proszę bardzo. Trzymaj się. Ile sam wyciągnął, przez O, punktów Turbokozaku? Szczerze. Ile razy raz robiłeś Turbokozaka? Nie robiłem Turbokozaka, bo muszę was zmartwić. No nie co robiłem ty? Turbokozaka. A przecież grasz w piłkę. No gram w piłkę, ale nie robiłem, bo mamy, taki, mamy tam jakieś pewne niespodzianki przygotowane A! dla widzów e, świątecznych. Nigdy nie robiłem Turbokozaka, ale tak sobie liczyłem, ile mógłbym zdobyć. Byłbym przed tego o tak powiem. No ja też, ale bo ja zrobiłem kiedyś na podwórku, tak z ciekawości, no nie miałem, wiesz, nie miałem. A czym zam... Polka tróboka bo Ja nigdy nie widziałem A, tego prawda. No to musisz zobaczyć. No, słuchaj. No to niech Ci Bartek opowie w Konkurencję. Konkurencje, wiesz, takie konkurencje iście zabawowo piłkarskie, sam na sam karne, karne w ciemno, rzuty rożne, Aha. rzuty wolne i punktowane za każdą konkurencję. Odbicie piłki punktów. gorszą nogą, tak, tak żeby było głową... żonglerka nad głową. Czyli Podlemy. musiał two, w swoim wypadku lewą nogą, ponad głowę, ile razy dasz radę Polak. Okay. że żebym miał 60 punktów. No, no myślę, że ja tak podobnie tak, tak to ja 70, przepraszam no. z innej beczki czy hodował kiedyś coś z pestki na przykład kasztan, awokado czy ja hodowałem? Tak. nie, absolutnie nigdy no. nie miałem nie nie Nie miałem Co do czynienia czy czy czy ani z pestkami ani z łowieniem ryby mamy ewidentnie jakieś leki ADHD i żadne pestki nie chodzą w rachubę Rozważmy jego psychikę na części pierwsze czy w dzieciństwie liczył wzorki na tapecie filance Absolutnie nie. Skąd się wziął Santiago Gonzalez? U Klaudii? Mhm. A to bardzo prosta sprawa. Zresztą o tym mówiłem w jakimś wywiadzie. Santiago Gonzalez wziął się stąd, że raz tam jest taka lista zawsze sporządzona przed wielkim szlemem, że zawodnicy szukają partnerek i zawodniczki szukają partnerów do gry mixtowej. I tak to jednego razu dwa lata temu podczas Wimbledonu Santiago bodajże, albo Klaudia napisała do Gonzaleza. No i zagrali. I tam była taka dosyć fajna sytuacja, bo wygrali pierwszą rundę, a potem on miał bilety, kupione do Meksyku, ale to tam już jest istotna sprawa. Przegrali w drugiej rundzie. No i tak potem zagrali jeszcze raz sobie. W... Zgłosili się. Ten, ten... Roland Garros w ogóle był całkowity przypadek, bo oni byli przez trzecią parą aut i czekali aż tam inne pary pospadając z powodu kontuzji i tak się stało, no i, i gdzieś można, można, można. No i nigdzie nie można było tego zobaczyć, to jest naj, najlepsze. Nie, był. finał był. Finał, finał był, ale, final, ale ja, tak, ja tak. wiesz, ale ja raz, że staram się oglądać wszystkich polskich sportowców na wysokim poziomie grających. No i okazało się, że musiałem live scory tenisowe... Nie, re realnie tak patrząc, to rzeczywiście tam bez odzania sobie też nie jestem za tym, żeby tam pokazywać pierwszą rundę mixta w turnieju wielkoszlemowym. No ale ale wiesz, myślę, ale, ale, ale że od półfinału, półfinału no, już można to ale wszystko półfinału, pokazać. Półfinału Bo, oglądałem, tak, no, Ale Półfinał półfinał już można pokazywać, ja też oglądałem yy, półfinał stąd, też na jakimś tam... Yy... Powiem Ci, że, że więcej informacji na temat tego, jak, jak wyglądał Roland Garros, miałem z Twojego Facebooka niż z polskich mediów tak bo naprawdę. No tak, bo coraz mniej osób jeździ na te turnieje. To jest też związane z pieniędzmi. Redakcje nie mają pieniędzy, no żeby tak, ci wysyłać. Jeżeli, to. jeżeli zawodniczka polska jest w ćwierćfinale już, tak? wielkiego szlema turnieju na, w, no w tak, mieście, tak, Wypadało, tak. wypadałoby Oczywiście, ale no, no, no. pamiętajcie, że tam mówię nawet teraz w przeglądzie sportowym są pisane relacje, już nie będę cytował przez kogo, tenisowe, na no, podstawie no w drugim secie zagrał kapitalnie, z 38 pierwszych serwisów wygrał 29, drugi serwis <laughs> był troszkę słabszy, no nie, no to już widzicie, no to wszystko kończy być, to już nie jest dziennikarstwo, no bo jeżeli albo coś chcemy napisać, to napiszmy wtedy sam suchy wynik, żeby ci ludzie wiedzieli, a nie piszmy relacji z, z scoreboardu, no bo to nie o to chodzi no bo to każdy głupi napisze relację. No, nie, nie jest potrzebny do tego dziennikarz, no, bo jeżeli ja widzę, że... Najważniejsze, żeby nie było zweryfikowane przez szefa. No, tak, o, ale tak, szef tak, tak, A szef mówi, ty byłeś na no. tym meczu, no widzę, a, mówię, a szef nie widzi, że byłem? Przecież że w pierwszym sesie dobrze serwował. No, dobrze, dobrze że dużo no, pracujesz. No, no to jest bzdura, no, mówię, no, każdy mógłby, mógłby napisać taką relację, to no, jest żaden problem. No, niestety w Polsce dosyć powszechna rzecz. No, właśnie. Na jakiej pozycji on, czyli Bartek, gra w piłkę nożną na boisku? Nie, nie, tylko na pastyki, nic więcej. No. No Kanal Plus niestety odpad z Polonią, Warszawa. Odpad, ale nie no, słuchajcie, to już. No nie no, byłem nie, na meczu, nie, wiesz? A, że no, <laughs> Widzieliście no, tym zresztą. meczu grałem na prawej pomocy, ale to ostatni raz, powiedziałem że ostatni raz. No ale chłopaki, chłopaki z Polonii młodej... Chłopaki były wybiegane, dlatego, no nie wiem. Nie dobiegali nie nie, no, strasznie. My, to też, my też biegamy z, z żonami po sklepach i, <laughs> albo gdzieś tam na meczu robiąc y, reporterka. Nie, nie, no już to, no, to nie na naszej siły. Nie, nie, no, nie. no, no, no, no Przyjmijmy, no, nawet Igor Gołaszowski, który grał w tym meczu, prawda? No on tak jak my, ale miał 10 lat, Pomocników. Ale wiesz, on, on tak jak mówił o nim Darek Szpakowski, uprawiał królową sportu od 23 roku no życia. No to jest właśnie do, do, do 23 no. U nas królowej sportu nie, nie, nie uprawiał, parę osób biega maratony, ale no to maraton to nie jest mecz, niestety. No niestety. Pytanie z Pudelka, może być? No, dawaj, wszystko dzisiaj. W co nie? wczoraj ubrana była Klaudia? <śmiech> <śmiech> Też o której godzinie, ale ja już takie rzeczy ja nie pamiętam. Bo już taki, no, taki przy obiedzie, no. bądź przy ostrożny. A nie, ty w pracy byłeś, ty wczoraj miałeś... A co, a wczoraj, co, jaki był dzień? Niedziela, Niedziela wczoraj, wczoraj miałeś ligę. Nie, moja żona na pewno jest przeważnie pół na pół w ciągu dnia ubrana albo w dresy, bo jest gdzieś na treningu albo po treningu, a tak to ubiera się elegancko. Sam ją do tego zmuszam, bo ile można widzieć żony w dresach, Mówię, to się przejada. I teraz myślę pytanie, którym przejdziemy do kolejnego punktu. Ja wiem, do historii Do historii <śmiech> również. Czy skłaniał się za wyborem Bońka, czy był za Koseckim? Nie, no tylko i wyłącznie ja byłem za Bońkiem, bo na tych wyborach. Zrobiliśmy tam jeden materiał. materiał który był nawet taki... Tylko, się tylko jeden, to PZP nie mało. też no, no się <śmiennie> o czym tam może <śmiennie> jedno... Ja nie o takim w, materiale kanal, mówię. No. Tylko i wyłącznie za Bońkiem. Yy, stwierdziłem, że to jest jedna osoba, która może... Y, ja sobie powiem to zdanie, jak wszyscy uzdrowić polski futbol. Y, <śmiennie <śmiennie y, powiedziałeś, że ci to przeszło. No i Ale powiem wam szczerze, że siedząc tam od godziny 8 w tym hotelu do godziny 20, i obawiam się, że z żadne, ze wszystkich osób, które tam działy, żadna nie jest stanie zrobić polskiego futbolu, więc... tak. Powiem, ale przynajmniej tam, wiesz, przynajmniej jak jesteś na takim zjeździe, to wiesz, dlaczego oni tyle piją. Tego się po prostu nie da wytrzymać. No. Znaczy ja myślę, że tam... Powiem wam, że tak, że tego dnia nie pili. Bardzo tego dnia, tego dnia, tego dnia nie byli bardzo... obserwowanie. bardzo obserwowani. Nie, mi się, bardzo, się tak. podoba, bardzo podobał Kazimierz Greń, który tam jest też jakiś tam troszkę narwany, ma jakieś tam ADHD, ale przynajmniej wali prosto z mostu. Łącznie zresztą, razem z panem Lachem. I Kazimierz Grani powiedział mi takie jedno zdanie przed y, tymi wyborami, chyba godzinę przed początkiem tego całego wspaniałego zjazdu, że do końca nie wiadomo kto wygra, No bo to mówię ostatnia, no on nie powiem y, słowo w słowo, ale ostatnia noc tym wszystkim decydowała, ponieważ były jeszcze spotkania, y, były y, Peter z drinki i były oferowane stanowiska, no i ta noc pokaże, ta ostatnia, kto dostał 6, 8, 12? no i, no, i no, o czym my rozmawiamy, jeśli tak mówi człowiek do mediów, no, to no, no, więcej powinniśmy o tym nie, nie mówić, no bo, hmm. no, bo no tak. To jak w amerykańskich wyborach. Nie, no to jest, nie, amerykań, ale słuchajcie, z drugiej strony też, trudno się też dziwić, tak no bo z drugiej strony, gdybym ja, y, gdybyście wy byli tymi delegatami, tak. No, a, robi... a ja kandydatem, i zaproponowałbym każdemu z Was za oddanie na mnie głosu po 10 tysięcy zł, za jakąś tam sprawowanie funkcji w hipotetycznie mazowieckim, pomorskim, czy zachodnio-pomorskim związku. No to ludzie, no to byśmy Ja też faktycznie... już widzę w ogóle to, to, to faktycznie byśmy, by, byśmy posiedzili do, do tej czwartej, piątej w nocy w pokoju 1543 w Sheratonie i no, się dogadali. No, no, no, <śledzimy> no, no, nikt tego nie kontroluje, tak? No, nie, no, ale to, naturalne znaczy, no, to jest autonomiczny to to związek. No po nam. prostu, no więc no. no smutne, ja weź... Mówię oni zresztą, bardzo im się to podoba, że jest tam, było tyle kamer, tyle mediów, oni robią tego show no tak, no tak. I to jest to, to lubią. To jak oni się dobierają, to jest jedno, ale ja mam wrażenie, że po raz pierwszy dobrali się sensownie. Tutaj już jest przynajmniej patrząc... No tak, na... dlatego mówię, no jedyną osobą, która mogła zostać wybrana był Zbigniew Boniek i był, nie wiem, czy wiecie, był taki, był taki fajny moment, o którym mało... Kto mówi, że po tej pierwszej turze wyborów tam od razu były ludzie, którzy nie byli za Bonkiem, a byli przeciw niemu, od razu chcieli przerwę. Mhm. I tam ta przerwa nie została dopuszczona, bo od razu tam stał pan Granicz, tam pan Padewski, który tam też maszał i to dużo maszał palców w kampanii Bońka i oni do tej przerwy nie dopuścili, bo wiedzieli, że gdyby tylko wypuścić y, tych wszystkich delegatów na chwilę przerwy, to się, to się, znowu, znowu, to się znowu zacznie, zacznie, zacznie się do, do, do, dogadywanie co, jak, tutaj, ile ci dać, tutaj, ten i niekoniecznie wtedy Bońek musiał wygrać. Bo a drugi albo był w głosowaniu, był potok, albo, a w głosowaniu potok. A drugi był po głosowaniu Potok, a trzeci był Kosecki, a Kosecki to z to Potokiem to wiemy, że miał koalicję i nie ma co tam słuchać Koseckiego, który mówił, że nie jest tam w żadnej koalicji z Potokiem. Byli w koalicji i oni po prostu źle zareagowali, tak? Głosy przyszły na bońka. Trochę tam skręciny przeszło tam trzy kresy skręciny. Dwa, trzy skręciny. Trzy, trzy to dobrze nie, nie, trzy skręciny, tak, tak. No w ogóle to był taki skręcony skręciny A na no, no, parko narko. Parko narko, tak. I, i no, i. Dostali, nie, nie załapali się. Ile? Trzy skręcimy? Trzy skręcimy, tak. Zabrakło trzech skręcin tak, potokowi, żeby, to, żeby to, była trzecia równa. No, żeby no ale jakby, jakby potok został, został, został w tym. Nie, no Potok tak nie miał szans na zostanie. Znaczy no, nie tam. miał, czy nie miał, ty no ale bo ja tak słuchałem tego jego przemówienia. Y... Ja, ja myślę, że on oprócz Bońka miał największe szansę. No niestety. to był cały problem? Dał dramat tej sytuacji. To by to jest ewidentnie błukownik. No trep, Który czytał z kartki. Komunistyczny trep. Nie no. czytał dał skarki, bo po się <laughs> jeszcze mylił, no, ale to już mi, no. A przemówienie miał takie, że jakbyś mu ciemne okulary założył, to ogłosił stan wojenny. No, no tak, tak. tak no, zresztą tak. mi się podał takie jedno zdanie na koniec tego materiału. Ja nie <laughs> wiem, że widzicie, bo to dobry materiał, wam zaraz pokażę. <coughs> potok powiedział, bo tam analiza, analiza była wyników tego zjazdu, no i Potok powiedział, stawiałem, że Boniek dostanie albo bardzo dużo. Albo bardzo mało. I dostał dużo. No i to jest właśnie, to jest podsumowanie. No tak, musiało jest do tego prawie, dojść, widać, musiało, skoro doszło. No to, tak, to, jest, to jest ten materiał, tak, tak. ja, ja ten materiał widziałem, bo to jest doskonały materiał, który kończy się słowami pana tak, Lacha. Tak, tak, po to się skompromitowało. To jest w tym temacie, no naprawdę. Zobacz, jeśli, bardzo... jeśli pamiętajcie, jeśli o coś się was pyta, żona, czy ktoś tam w pracy, czy coś, to po prostu mówicie bardzo proste zdanie. No. Miało być dużo albo mało i jest dużo. Albo no. no? ewentualnie wygrywałeś, że jest mało. Ostrzegałem. No i to... I tak, to wszystko wyjaśnia. <śmiech> <wszystko. śmiech> Wieśnie się gminna, że podobno jutro, jutro jest jaki dzień? Wtorek? Wtorek. Nie, to pojutrze, że jutro, podobno po, pojutrze ma zostać zablokowana budowa nowej siedziby PZPN-u. Naprawdę? No. no jeśli tak by było, no to boniek. Yy... Kolejny sukces Tak. zanotował na dzień dobry. Tam, no nie no to nie wiem. To są, to są te czyny dla pana, panie kolejny <grym> znaczy, Ja nie się nie, no. nie zgodzę z kolejnym sukcesem, ale byłby to rzeczywiście no, jakiś tam sukces. Pamiętajcie jedną rzecz, to będzie sukces, jeśli ta, jeśli ta siedziba będzie na stacji. Na na, na na, na na no, ta nowa, tak, która No, nie, nie, ta nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ta nie, nie, no, więc to no. Znaczy nie, no, znaczy zmieni, ja zmieni, widziałem po prostu ja wypowiedź Bońka osoby, no. sprzed trzech miesięcy, gdzie on wprost powiedział, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest siedziba PZPN-u na Stadionie Narodowym. I uzasadni, to uzasadnienie było długie i wyczerpujące i jest zresztą logiczne. No, no bo... to potwierdzał studio. i no, no właśnie, także, ja, także ja jeżeli wie... to się uda, no to, to, to, to już jest kolejny duży krok naprzód. Żeby uratować stadion. No Ja, to jest... ja, ja może powiedzieć, że od początku mówiłem, że albo siedziba PZPN-u no, będzie na Stadionie Narodowym, albo nie będzie. No i pan będzie, że <głos> I, będzie. I, i, mia i miałeś rację. <głos> <głos> Zatrzykałeś. Zatrzykałem. Myślę, że tam dobrym takim bramowym byłby potok. O, tak zakończmy na daty w tej siedzibie. No nic, Stadion ma przynosić dochody, no to wiesz, coś trzeba z tym zrobić. Nie? Oczywiście. No by tak było, no oby, byśmy naprawdę... Oby... I szli do przodu i tych wszystkich dyscyplinach sportowych, w tym tenisie i w karlingu, tym fińskim, czy sam austriackim, bo wiem, że takie też są odmiany. Zobaczymy, no nikt to powie. A Ty masz, no. masz jak, jakiej drużynie kibicujesz w Ekstraklasie, czy nie kibicujesz nikomu? W Ekstraklasie bym mam nie kibicuję nikomu. Ja jestem, nie ukrywam tego, jestem z Trójmiasta, jestem z Gdyni i najbliższa mojemu jest Arka. <śmiech> Myślałem, że Bałtyk. Nie, Bałtyk nie, przesadzajmy już, no. nie, tak daleko nie sięgam <głos> w polską piłkę nożną, aczkolwiek nie, no, najbliższe mam sercu Arka, ale mówię, to też nie jest tam jakieś, jakieś tam wierne kibicowanie, ja po prostu lubię... Sprawdzasz wyniki. Tak, ja mówię, ja lubię polską piłkę całą, jest to brzydkie dziecko, które jest nasze i trzeba je kochać. Chodzisz, na, me chodzisz na mecze tak sobie niesłużbowo? Coraz powiem wam rzadziej, wiecie, bo to... tylko na reprezentację. Na reprezentację. Tak, na reprezentację. Bo daj że jakieś tam pół roku temu wybrałem się niesłużbowo na mecz Polonii Warszawa i nie pamiętam, jaki to był mecz. Trzeba było iść ze mną. Ale to nie ma znaczenia, myślałem. Ja byłem samochodem. no to Byłem samochodem i akurat to był jakiś taki totalnie pojedynek z cyklu dno, chaos Harbider. Stwierdziłem, że ostatni raz. Oni, no ale ale ta, ta, ta nowa Polonia z no to ta, jest inna drużyna. To teraz, jest inna nie? drużyna, zdecydowanie mówię, hmm. Ale nie, nie, na mecze nie chodzę. Tak, mówię na kadrę, tak, to wiadomo, kadrę jest to zupełnie, zupełnie inna, inna rzecz. Ale mam już dosyć. Czasami. Ale powiem wam, przecież, że tak zawsze fajnie po tej przerwie, takiej, tej, czy to zimowej, czy do letniej, wakacyjnej, to też człowiek jednak tęskni za tą piłką i jak jest na stadionie, no to zupełnie inaczej wygląda i tak z radością rusza znowu do akcji. A jak młodości chodziłem, to w narożnikach rosły stokrotki. Teraz rosną w lecie. No ja nie pracuję przy tym, ale też się doczekać doczekać nie mogę zawsze. Zawsze tak... Ta zima w Polsce jest za długa, zdecydowanie piłkarska. Tak, to no jest za... i dlatego też może to potem jest takie przyjęcie, że tak czeka, czeka, czeka. Powinno to się wszystko kończyć tak jak się kończy w okolicach y, początku grudnia, ale powinno to ruszać y, z y, pierwszym tygodniem lutego. Tak jak w Niemczech. Nie. Oczywiście. No. I myślę, że... No wiadomo, no, ale, no, co z tego, że mamy licencję, co z tego, że mamy podgrzewane u Morawii, jak to wszystko dalej nie działa. No, I to jest największy problem. I obawiam ja się, ja gdybyśmy nawet zaczynali 1 lutego, to byśmy i tak pierwszą okolękę zimową, wioseną y, y, y, y, rozegrali pod koniec lutego. No, bo... Ja z ciekawością obserwuję Stadion Narodowy, który mam za oknem. Dzisiaj dach był zaciągnięty. No być może... Potrafią, to, potrafią że już go by, może na, wszystko to na z... zawsze. A może nie, może to już wszystko pod tą siedzibę. No, może siedziba będzie pod, pod zamkniętym dachem. Może pod dachem. <grym> może, na murawie. Może, na murawie. może <grym>. jakiś koncert się szykuje, a ja my o tym nie pamiętamy. No, I w trzeba w nie. murawę zasłonić. Ja pracować koncert to słyszałem, to dopiero latem. Czy tam no wczes, nie póź, późną wiosną. Dobra, stadiony zostawmy. No, reprezentacja rup, gra z Urugwajem w Gdańsku. Także... Słuchajcie, mamy, nie podejrzewam nie. jeszcze jakieś 10 minut, tak? Pani Arneś, tak, bo, nie, bo nie, nie, nie, spoko, no spoko. Tak. Jeszcze mam 40 minut. No. Ale, no, ale, no ja, tak, ale ja... Zobowiązania ale, mam. Ale mogę takie zostawić. Czy mamy coś do y, powiedzenia na przykład o polskiej lidze z ostatniego tygodnia? No to już lepiej kolejki, powiedzieć o Szczepiarniaku i, i, i nowym ale, trenerze w pierwszych meczach. Wiesz co, no... Problem jest taki, że nie będę komentował czegoś, czego nie widziałem, a nie chcę robić tego, co skomentowaliśmy przed chwilą. Ja 29 ja ja ja ja do 20 świetny występ Pióreckiego kilka przejść podoba, <grym <grym bardzo mi się podobały kontry w pierwszej połowie bo 17-10 widzieliśmy mieliśmy dużą przewagę w drugiej składaliśmy troszkę słabiej no, szczególnie te straty niepotrzebne przy kontrze no dobrze to dużo padań do koła ale to mało było z czytłami to prawda no ale to jest to jest polskiego szczepiorniaka od dłuższego czasu Mamy problem. tak jedno zdanie można powiedzieć że bałem się cholernie tego nowego trenera, bo to wiadomo, no, jak jest, jest tata, grande papa i nagle przychodzi chłop, który tam no, wygląda jak e, Stanisław Lewi ze Śląska Wrocław, to, no to faktycznie tak, można, tak, można, tak. można się bać, no, ale no, z tego co na razie, no, to co możemy zarzucić. Ura ja się radiową, bałem, tak, no. ja się bałem tylko naprawdę tych reakcji zawodników, bo jeżeli zawodnicy ostro mówią, chcemy w laklaka, chcemy Waszkiewicza, Te no to jest to jakiś sygnał, to ja węcie, jedyne co bym zrobił w tym związku, powiedział, panowie, nie dyskutujmy z zawodnikami, wiele im zawdzięczamy, dajmy Wleklaka i Waszkiewicza i to nie są jakieś postacie, które tam zrobią coś złego, wręcz przeciwnie. Będzie fajna atmosfera, będzie może jakieś, jakieś będą jakieś dobre rezultaty, no, no, po dwóch meczach możemy powiedzieć tylko na razie, okej, okay. niech tak będzie dalej, ja no tak, że ja przeciwnicy tylko nie mecz... jakiejś tam... Z... Tak, rakułki, ale tak no. samo z drugiej strony... Ale oglądałem, oglądałem mecz z Ukrainą, no i generalnie rzecz biorąc gdzie? się to wszystko klei. Gdzie w internecie. No a gdzie można oglądać? A i Przecież ty, ty nie, tak patrzę, ciało... co, tak, przeciwnicy byli bez mocnych, tylko pamiętajmy, że teraz patrzyłem właśnie dzisiaj tak... Cięło mi bardziej niż ten mecz, słuchaj, który oglądaliśmy w Londynie. Aż tak? Bardziej mi No, tak. To nie dało. się. To nie, to nie dało. Tam już się dało, ale tam... było bardzo przyjemnie. Polska Szwecja chyba oglądaliśmy w Londynie wtedy. Nie pamiętam, dokładnie już Polska to... Szwecja? A, ale to mówisz o ręcznej. Tak, tak, tak. Być może, no być może. Mówię, wracając tam, że przeciwnicy nie byli tacy emocji, to pamiętajmy, że wczoraj ta Szwecja się mieczyła z Holandią, wygrała dwa bramkami, no. My wygraliśmy tam, no, tam, ale to mówię, no to jest metoda... Tak, tak. No. Ech, nie będę mówił kogoś, co <laughs> Znaczy ja mężczyzn z Holandią akurat obejrzałem i też nie oglądałem go pod kątem indywidualnych umiejętności naszych zawodników, których oglądam w większości co tydzień na żywo i nie muszę, bo wiem jak grają nie muszę, nie muszę ich oceniać, natomiast popatrzyłem jak ta drużyna jest ustawiona i budowana przez trenera, no to wielkiej rewolucji w porównaniu z tym co robił Wenta jeżeli chodzi o ustawienie drużyny, jeżeli chodzi o grę z 6-0 w obronie nie no, ale ma, ale się, się wydaje, nie. że to nie może być wielkiej rewolucji, bo, no, ma no, bo nie mamy ludzi do grania inaczej, to trochę tak każdy trener, każdy trener weźmie tam 4-5 młodych i tak, i, tak, samo, tak. Że... i to będzie ich próbował fajnie, że daje im grać w drugich połówkach wtedy, kiedy ten mecz dobrze się rozwija dla no, lektu, w ale ale to ale styl że tam Nie będzie też no. bym zdziwiony, bo on rozmawia dalej ten, nie, nie, nie chcę mieć jakim Bigler. Tak? Bigler. Bigler. Bigler. Bigler. Mm -hmm. yy, rozmawia dalej z Tkaczykiem rozmawia z Bieleckiem, więc widać, że tak no, wziął się poważnie do roboty. Jeśli udało mu się jeszcze mu się przekonać, bo Ty... pewnie nawet nikt tak zrobi, żeby wziął ich tylko do mistrzostwa Europy, bo to mówię, ja też nie będę w tym widział nic złego. No, oni swoje w kadrze zrobili. Niech ci młodsi zrobią awans, a oni pojawią się i tam nie będzie żadnych zgrzytów, skrzytów, pisków i lamentów i jeśli by mu się to udało, no to myślę, że no ale, no ale wiesz, Ale wiesz, prawda jest też taka, że ja się nie dziwię, że on chce tkaczyka, bo w Polsce nadal niestety zawodnika tak rozgrywającego piłkę z takim arsenałem, jeżeli chodzi o technikę. Nie ma po prostu na tej no nie, pozycji. No to nie się, że grzechem że tam... byłoby zostawić tego Grześka, żeby się tam grać Cześć, tylko przez Ostatnie parę lat oni bać, To była taka dwójka wiodąca rozgrywających. Tak, tam, z, te... z taką no, techniką. Wiesz, charakter, charyzma, wiesz, no, umie wszystko, a do tego, a do tego no, to jest rzeczywiście taki no, postać. tak, no, widać, widać jak ławka wiwe, jak żyje, nawet kiedy on nie gra. Nawet jeżeli jest kontuzjowany i siedzi tam. To wystarczy posiedzieć, popatrzeć na ławkę i, i już wiadomo po co ten człowiek jest, jest w zespole. I nie trzeba dwa razy powtarzać. Tak jest. No i teraz i Powiem Wam, ale na przykład ja z meczem z Ukrainą popatrzyłem na związek, który też podobno źle działa, czyli Związek Polskiej Piłki Ręcznej, ale oni spisali się na tyle, że przynajmniej na Facebooku przeprowadzili w komentarzach transmisję live, bo nie można było meczu obejrzeć nigdzie oprócz jednego linka ukraińskiego, który był potwornie cięty, więc wysłali jakiegoś tam człowieka na trybuny normalnie z Facebookiem i na Facebooku była co gol, była... Była tak, aktualizacja, chociaż tyle tak. zrobili dla polskiej piłki ręcznej. <laughs> Bo dzisiaj z, dzisiaj z kolei długo rozmawiałem z jednym z trenerów koszykarskich naszych. No i jak się nasłuchałem tego, co się dzieje w, w Polskim Związku Koszykówki, to dopiero są jaja. Także bardzo polecam blog Tomasa Pacesasa. Pace, Pace Ostatnich dziewięć wpisów dotyczących tego, co się dzieje w, w polskiej koszykówce. Jedyne so, jedyne, można to, że do momentu, kiedy polska kadra nie zdobędzie medalem w czasach Europy w czasach świata, to tak się będzie dalej działo. Jeśli, tak, jeśli by zdobyła, no to wtedy wszyscy wyskoczą i powiedzmy, a to tutaj źle, to źle, to źle, no i wtedy ewentualnie coś się naprawi. No, ale, ale że kadra Polski nie zależy od jednego Jerzego Janowicza, kadra koszykarska, chociaż on z tym wzrostem mógłby sobie spokojnie tam radzić na skrzydełku, no to <laughs> niestety nic się o tym nie mówi. A nie do, do tego, tego jest, jest konflikt między Szewczykiem, Lampę i Gortatem i oni się nawzajem obrażają na przyjazdy na kadrę, bo jak jeden nie przyjechał, to drugi mówi, że A, teraz sobie ja nie przyjadę i Lampę, który gra bardzo dobrze w Caja Laboral, nie będzie grał wtedy, kiedy gra Gortat, Gortat nie będzie grał wtedy, kiedy gra Szewczyk, Szewczyk gra we Włoszech bardzo dobrze i tak to się i tak no, to no, to, każdy zazdrości każdemu no, no. konta. No. no a tam wiadomo, je, wystarczy pograć w NBA jeden sezon, żeby być ustawionym do, do, na długie, długie lata. Chyba, że się ma duże wydatki w kasynie. I cyrkówki kąpi się w szampanie. <laughs> Aha. No. no to, to chyba tyle. Tak? Bardzo mi się podoba ten podcast. Tak, tak że tak krótki zwarty i Zwarty. No, no, jest, zawsze komplekowy, każdy komplekowy. w kanał plus no, mówi dynamiczny kolega musi być dynamiczny. O Jezus, tak, bardzo Bartek tam. jest. Jak pogoda, jak, jak, pogoda, tempo. jak pogoda musi być dynamiczna. Tak, tak. Wiesz, jest, bo, bo normalnie to my tak, wie, pół godziny o czymś, co nie ma nic wspólnego ze sportem, jak się rozwiniemy, to... Rozumiem. E, to nie, wiesz, no mówię, no, słuchajcie, można. Redaktor Magdziasza o wyścigach opowiada na... Kłusaków. Kłusaków. Albo Ale mam historię godną redaktora Magdziarza. No. Na przykład długo szukałem, czy będzie jakiś lepszy news od wszystkich związanych z Janowiczem w najbliższym czasie w mediach. w politykę i tak dalej, czy jest jakiś lepszy news. I Ale sportowy. Nie, nie, w ogóle. Nie, w ogóle. W ogóle. Okay. W tak zwana ogóle. Cóż... o fakcie. Tak, tak, ta, ta, ta, ta... Nie wymawiamy w tym podcaście słowa trotyl i dynamit. No. No. No, ja no nie powiem, Janowicz ma trotyl w rakiecie. No nie, nie. Dynamit bardzo. A przyszły sponsor Janowicza leciał tym feralnym samolotem. Tak, i dlatego. z pomocą przyszedł już wspominany kolega Halin, który mówi, że jest news warty wszystkich newsów. Jedna zatrąbiła, trzech się pobiło. No. To dotyczy wydarzeń przy cmentarzu Wolskim no. na drodze. No. Okazało się, że był wielki korek, że jedna kobieta zatrąbiła i z powodu tego zatrąbienia najpierw dwóch się pobiło, potem doszedł trzeci i biło się trzech ze sobą. No. Uważam, że to absolutnie news pobije. Witawal warszawski. To, tak, to no, było jak to było, jeszcze zakończenie, to. pamiętam, jak było. Musimy tego Jerzego zostawić spokoju, bo to, yy, to też mówię jest młody chłopak, tak? On może być fajny w porządku i wszystko, sugeruje, że możemy o sodówkę uderzyć do głowy nie, nie, nie, nie, nie. i cyrkówki nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. będzie gowało. Nie, nie, niech on sobie spokojnie gra w tenisa. Nie on wygra w Tenisa, szczególnie przez dwa miesiące, bo mówię, już wiem, jak to będzie, że jakaś tam tak, kropka, kropka nad i jutro będzie przecinek tak. pewnie na czymś. No Przepraszam T 24 dzisiaj wzywał Polaków do tego, żeby o 9.40 byli na okazie. Po prostu, no i to jest ten problem. A ja pamiętam jak dzwoniłem do niego, robiłem wjazd in do NETu. I przyolot na tak. Robiłem z nim wywiad do i on, to było po wygranej z Marejem i już wtedy mi mówił Bart proszę ci tylko nie ma nikomu mojego numeru telefonu. Ja ja mówię nie no, co ty mnie mówiąc. Nie mam zamiaru nikomu dać, ale już wtedy widziałem, słyszałem w jego głosie, że. Jest trochę przerażony. Yy, nie, idźmy tą drogą, no. nie idźmy tą drogą. Ale to dobrze, że on ma taką świadomość, bo to nie wszyscy tak wiesz. Mają... Nie, no to wiesz, to jest młody chłopak, który też tam lubi się bawić w jakiś sposób i wie, że za chwilę po prostu nie będzie mógł. No. No nie, będzie mógł no. nie, nie będzie mógł. To jest prosty To Nie leży tak że jemu będzie się ciężko ukryć w tłumie. Wiesz? No Oczywiście, że tak. No. Więc oby, mówię, naprawdę fajny koniec roku tenisowy. Do stycznia już bardzo blisko. Mówię, no to ta, ta, ta przerwa, jeśli chodzi o tenisisów, to jest jakaś dramatycznie krótka, tak? bo taki Dawid Werrer tak, 18. Kończy, tego, 18 no. Nie, no to jest ja wam się kończy 18 listopada. Następnie przeciągnie się w prawo w lewo, powiedział jakieś trzy pokazówki na tydzień z żoną hipotetycznie na Malediwy, by 10 grudnia rozpocząć 3 tygodnie przygotowania Taka. do sezonu i pojawi się 1 stycznia w Brisbane bądź gdzieś tam w, Duba w Doha. Zagra turniej, potem zagra y, y, turniej w Oakland, gdzie pewnie, gdzie, z tego co pamiętam, broni zwycięstwa. No i będzie grał w CN Open, i będzie koniec stycznia. I tak będzie grał do okolicy połowy listopada, w którym to Hiszpania zagra w Pucharze Denisa <grym> w finale z kimś tam, nie wiadomo. On jako On Rafał nadal będzie tam grał. No ale to jest, mówię. A potem jeszcze wyjdzie za zapali papierosa. Tyle no, mogę wam no, powiedzieć, no, bo tak, wiem, tak, że paszkę tak, dziennie tak. przyjmuje. Pan, Pan Dawid Ferrer ja paszkę, ja... paszkę dziennie papierosów przyjmuje. No ale no. tak, wyciągając pieniądze, to on rzeczywiście nie musi grać dla pieniędzy też, prawda? Bo on, nie, no, wiecie co, on takie... swoje na koncie, ja na koncie interesują zarobi. Ja interesując się tenisem i tym wszystkim, to takie to mnie najbardziej rzuciło się w oczy, w oczy jeśli chodzi o Dawida Ferrer, to, że on wygrał taki pierwszy z turniej. To jest chłop, który jest od 3-4 lat w pierwszej, czwórce, piące i on nie wygrał nigdy tysięcznika, więc zobaczmy, jaki sukces odniósł Janowicz, mm. który doszedł do tego finału. No, 1000, to jest naprawdę, są cztery takie turnieje w roku. Cztery no tak, turnieje w roku, a... to jest u facetów, nie, nie chcę kłamać, no nieistotne, bo jest półka niż od szlemów no. i on doszedł do finału i on wygrał ten finał Ferrer pierwszy raz w karierze, no to tak, o, czym, a... o czym rozmawiamy? Ferrer w tenisie jest od... I gwarantuję Wam, że nie, że nie ma tam żadnego komentarza w hiszpańskiej prasie, czy tam w, w, w, w jakichś mediach internetowych. No ale David Ferrer w ciągu 12 lat wygrał pierwszy z takiej turniej. Czy mnie się podniecamy? No nie, tam jest wielka znaczy, wiesz, wielkie olej. Ja, ja akurat czytałem komentarze prasy hiszpańskiej, bo tak z ciekawości sprawdzałem co piszą o Janowiczu. Oni są absolutnie w Janowiczu zakochani. Nie, tak, tam e, cały I uważają, uważają, że to jest ogromne osiągnięcie Ferrera, że wygrał z tak równo, i dobrze grającym zawodnikiem, który jest tak niewygodnym przeciwnikiem dla, dla reszty stawki. Bo to co, to, co mówiłeś, on gra tenis, którego no, nikt tak nie gra po prostu. No. Nie, Wiecie, Janowicz, Janowicz u, u, u, u, z sobą pokazuje najpiękniejszy amerykański sen. Znaczy z chłopaka, z którego nikt nie zna, chłopaka, którego nikt nie zna, nagle ląduje w finale wielkiego turnieju. To ludzie na całym świecie kochają. ludzie, ludzie, ludzie ob... ludzi bezdomni na tak, no, tak, prostu, tak, tak. tak. Ludzie, bo ludzie... tak, żebyś wiedział, to na tym to polega, dlatego ludzie to będą kochać takie historie. On... Musiał... mówię, no i jeszcze wychodząca mama z ojcem, którzy mówią, że. Tak. No to jest w ogóle. No, na no, szczęście, nie, jest, no. szczęście nie musiał ćwiczyć trzepiąc dywanów. I opowieść, no. <laughs> Tak jest. No. <laughs> Znaczyliśmy skoczyliśmy tym, Tak, z tym optymistycznym akcentem. Jeszcze cię zaprosimy kiedyś, porozmawiamy o ekstraklasie, co? Nie ma problemu. Bo ty masz dużo ciekawych zawsze historii. A ty, wiesz, będzie więcej czasu, jak się runda skończy, może w grudniu. Możemy, nie ma problemu, jak ktoś to z, y, zaproszenie z gminą chęcią. Bardzo się cieszymy, słuchacze też się będą cieszyć. I teraz gminy. musisz powiedzieć jakąś diktoryjkę. No. Siedzisz na miejscu, uz... tak, tak. Ja tak, mi jak to na On musi do, musi jakąś anegdotę albo dowcip opowiedzieć. Rzadko mu to wychodzi, co prawda, nie ale... się ze sportem związanym. <śmiech> Tym lepsze Ja co prawda słyszałem kawał na ostatnim turnieju w naszym parku narkowym. Ale niestety nie mogę go powiedzieć, tutaj nie, opowiem, nie, nie, nie daje się. opowiem wam jak, jak, jak wyłączył mikrofony. Nie, no ja tam nie będę się, jakieś wiesz, an, an, an, anegdoty czy tam kawał opowiadał, ale następnym razem przygotuję się zamiast pana Magdziarza i opowiem jakąś anegdotę, tego, to obiecuję. Tak jest. No to my dziękujemy. To ja dziękuję serdecznie. No. Matko, ja jaka dyscyplina. Jak u Biglera niebieska. No. Dobra, Zawsze chodzi na marsz.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 Zębak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słupianie? Turku, kończę, Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie, a elegancką fryzurę, to do Łuska tymczasem cypił ten serwis choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach. Eleganckie mężczyźni, białe kosule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, suńczyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?